Witam w kolejnym podcaście Polskie Detroit. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o inicjatywie 18 grudnia, o Międzynarodowym Dniu Migrantów. Radio 1812, brukselskie radio 1812, od kilku już lat bierze udział właśnie, bardzo aktywny udział w obchodach tego, tego dnia. I dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować audycję nagraną z radia TOK FM. Oczywiście mam pozwolenie na emisję tej audycji. Audycja zatytułowana Jak wygląda życie emigranta. Kilka słów a propos Radia 1812. Jest to projekt brukselskiej organizacji pozarządowej December 18, działającej na rzecz ochrony praw migrantów. Zarówno nazwa organizacji, jak i Radia 1812 nawiązuje do dnia 18 grudnia, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Migrantów. Jednym z głównych celów jest zorganizowanie w dniu 18 grudnia, tak zwanego globalnego maratonu radiowego polegającego na emisji audycji dotyczących imigrantów przez możliwie jak największą liczbę rozgłośni radiowych na całym e, świecie. Ideą naszego maratonu, e, tą informację oczywiście znalazłem na stronie Radio 1812, ideą naszego maratonu jest zwrócenie uwagi mediów na problem migracji i zainicjowanie globalnej dyskusji, w której głos zabraliby sami e, migranci. Także bardzo ciekawa audycja. E, chciałbym wszystkich polskich podcasterów, e, a przede wszystkim tych, którzy mieszkają poza granicami naszego pięknego kraju, e, zachęcam ich do tego, żeby nagrali audycję, żeby skontaktowali się z radiem 1812, a ja mam nadzieję, że już niedługo e, w polskim e, Detroit us usłyszycie wywiad z panią Aleksandrą Furtak, która jest polskojęzycznym koordynatorem tej akcji. Także zapraszam jeszcze raz do wysłuchania audycji z radia TOK FM, jak wygląda życie migranta. Trzymajcie się, na razie, hej! This podcast is a member of the Detroit Podcasters, Detroit Podcasters Network. A place to find the greatest podcast from the Motor City. Located at detroitpodcasters.net. Kultura na tydzień w Radiu Tok FM. Cezary Łasiczka, a w studio Pan Paweł Książkiewicz, szef wydawnictwa Czarna Owca. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Mój gość przez wiele lat był migrantem. Ma za sobą dwie imigracje, czy jed jedną i pół, tak? Jedną i jedną Dwie i pół, dwie i pół tak, nawet. Tak, bo 35 lat w i w tym jeden rok w Hiszpanii, do której wjechałem też myślę, że zostanie tam na stałe, tak że właściwie też to była prawdziwa emigracja. No i też liczę powrót do Polski po tych latach jako pół emigracji, bo to jednak też jakieś świeże spojrzenie. Ten sam język, ale mimo wszystko nowe wrażenia. Wydawnictwo Czarna Owca wydało książkę Andrzeja Olkiewicza zatytułowaną Jak żyć szczęśliwie w innym kraju? Niezbędnik emigranta. Później będziemy rozmawiać z panem Andrzejem Olkiewiczem. Udało się panu żyć szczęśliwie w innym kraju? Y w stopniu. Tak, czasami przynajmniej. No, tak jak z ludziem szczęśliwym raz się jest mniej szczęśliwym, czasem bardziej. Także. Czy Polak w ogóle może być szczęśliwy? Myślę, czy to że... jest ta polska dusza, która nigdzie się nie zadomowi, no, bo ja... ciągle te wierzby szumiące, czy tam płaczące? Ja sądzę, że szczęście to zupełnie inna kategoria, która właściwie nie ma nic wspólnego z tym, gdzie się jest. A co to, to jest szczęście w takim razie? O, to trudne pytanie bo że To zupełnie poza sprawę migracji. W to się, się to nie wdawać, ale w każdym jako emigrant raz miałem się lepiej, raz miałem się gorzej. A miał pan tak zwane sny emigracyjne? E... Może inaczej, to był ta emigracja to dawna sprawa i w 70-tych latach miałem takie sny, że przyjeżdżam do Polski i nie mogę wyjechać. No właśnie, to tak zwane sny to, emigracyjne. to, to, to, to, prawa, to ciekawe, to miała, to wiele osób opowiada o, o, o takich snach, właśnie, że no, zwykle to się wiązało z okresem, kiedy y, był inny system polityczny w Polsce i y, podświadomie gdzieś właśnie czu, czuło się, że jak się wróci do Polski, to... to jak w, do więzienia to, to jest Jak do więzienia, to no, ktoś może zatrzymać, cofnąć paszport, cofnąć wizę i tak, dalej, i tak dalej. Y, A czy postrzega pan, gdyby, mieszkanie w Polsce jako pewien Punkt wyjścia, punkt docelowy, chodzi mi o taką kwestię, że wiele osób rozmawiając z osobami, które wracają czy z jednego kraju do drugiego pytają, dlaczego wróciłeś? Czy pan jak gdyby postrzega swoje mieszkanie w Polsce jako powrót, czy jako kolejny etap? Eee, raczej jako powrót, bo myślę, że już chyba z Polski ponownie nie wyjadę, ale to nie było tak, że jakoś planowałem ten powrót, tylko po prostu tak wyszło. No się złożyła sytuacja w wydawnictwie, musiałem przyjąć kierowanie wydawnictwem, ale to już zupełnie sprawa. To nie, nie był powrót planowany. A wyjazd? Wyjazd, no wyjazd właściwie tak, to była migracja pomarsowa i to był wiele planowane zesowanie, tak. No i pojawił się Pan w Szwecji, na szwedzkim bruku. I co? Co było najtrudniejsze? Najtrudniejszy chyba był jednak język. Znaczy, to nie jest tak, że ja mam problem z, z nauką języków, jestem nauczyciel do języków zdolny. Natomiast to w ogóle język jest główną sprawą, głównym problemem migranta Jest tak, że w tym języku traci się troszkę z inteligencji. To Przez wiele, wiele lat tak jest. Myślę, że nawet może i do końca. A akurat Szwedzki jest krajem, który jest pod względem trudny do emigracji, dlatego że Szwedzki jest politycznie ogromnie różny od polskiego. To powoduje, że jest, od razu jest się... Od razu Szwedzi słyszą obcy akcent. Mówię to, że się nie zrozumiałem, szczególnie z początku. I to oczywiście troszkę hamuje śmiałość bycia w tym nowym otoczeniu. Ja myślę, że w ogóle dla emigracji ważne jest wybrać się taki kraj, w którym tego etycznie za polskiego zbliżony i też duch języka zapolskiego zbliżony. Na przykład Hiszpania to jest takim krajem. W Hiszpanii zupełnie czy inaczej ta adaptacja do języka była dużo, dużo łatwiejsza. Właśnie z tego powodu. No, kolejny, yy, kolejna rzecz, która pomaga yy, w emigracji to jest pewnie nastawienie yy, tubylców do emigrantów. Ja mam wrażenie, że Szwedzi są jednak zamknięci na Szwedzi emigrantów. są zamknięci. Tak, na razie od ich z początku wszyscy na myśli migrantów tego z tamtych lat odbierali. Z czasem człowiek troszkę rewiduje ten, te opinię oczywiście i po prostu uczy się, że te kody takie socjalne są inne i że to, co odbieraliśmy z początku jako pewną taką osłość i wrogość po prostu innym sposobem bycia, który nie koniecznie musi świadczyć o mniejszej serdeczności, czy mniejszej tolerancji. No właśnie, w książce Andrzej Jorkiewicz pisze między innymi o tym, jak się zaklimatyzować. Mówię o dwóch postawach. Jedna postawa to jest taka, jak gdyby wejścia w ten nurt znalezienia sobie znajomych i przyjaciół wśród tubylców, czytanie prasy, oglądanie telewizji, jak gdyby no, próba stania się jednym z, z nich. A drugi nurt to jest takie właśnie wieczne porównywanie my, oni, Da, u nas było tak, tutaj jest tak, to jest lepsze, ale to jest gorsze. Myślę, że to też trochę, tak jak pisze autor, ma wiele wspólnego z zamiarem migracyjnym. Czy to jest emigracja czasowa w celu, nie wiem, zarobienia albo w celu przeczekania czegoś, czy jest to już punkt docelowy, czy już jak gdyby przyjechaliśmy z zamiarem pozostania tutaj na zawsze. Czy pan już jak gdyby wyjechał, przyjechał na zawsze, nie myśląc o tym, że kiedykolwiek do Polski wróci, czy że gdzieś tam tkliło się? Z początku myślałem, że może jeszcze kiedyś wrócę i że to czy wiązały to się ewentualnie z nadzieją, że jakoś w Polsce się coś zmieni, to wtedy w tych latach właściwie było mrzonką i nie traktowaliśmy tego poważnie. Potem z czasem oczywiście ta nadzieja, w czasach, zwłaszcza w czasach Solidarności, tego okresu tego zrywu solidarnościowego, to, no to wtedy ta nadzieja jakby powróciła i wtedy też myślałem, że może jednak, jak coś wszystko zmieni, może jednak wrócę. Tęsk tęsknota? Może nie tyle za. W pewnym sensie to nie tęsknota oczywiście ta skawińskiego laternika, prawda? Tylko. No czy tę pan światło nawet? Tak. Za językiem. Jak Skawiński. <laughs> tak. Tęskata za językiem, za mm, takim poczuciem takiej no, swojskości oczywiście. Zazwyczajmy kulturalnym też oczywiście, bo z początku to życie kulturalne gdzie indziej oczywiście jest mniej atrakcyjne niż y, y, te polskie. Żywność, jedzenie? Y, no to. Ile można je śledzi? I do tego na słodko? No, są bardzo smaczne. Z czasem to Ale to prawda, po tym względem czułem się zdecydowanie lepiej w Hiszpanii. Trudno przywyknąć do jedzenia? Czy to jest tak, że próbował pan przywyknąć? Czy też próbował pan jak gdyby odtworzyć polskie potrawy ze szwedzkich? Myślę raczej, raczej to drugi, ale też no, nie aż tak radykalnie. Bo jakoś pracowaliśmy sobie taki, powiedzmy, styl jedzenia kosmopolityczny. Kosmopolityczny tak. styl jedzenia. A jak było ze znalezieniem pracy? Jak poradzić sobie z takimi problemami? Bo brak języka, przybyć z obcego kraju. Ja sobie Doświadczenia. Dałem. ale To chyba nie było wielkim problemem. Znaczy, było tak, że myśmy przyjechali, znaczy, bo cała ta emigracja, właściwie to to otoczenie, w którym ja się obracałem, to byliśmy, wszystko byli studenci. Myśmy przez trochę parę lat studiowali na wszystkich uczelniach, a potem to, potem nie było trudno do pracy właściwie. Bo tak, że yy, w tym okresie jeszcze bycie emigrantem, byciem obcym nie było takim, nie było jakimś wielkim handikapem, bo, yy, w tej chwili tak jest. W Szwecji jest mnóstwo emigrantów z Bliskiego Wschodu i oni mądrze że rzeczywiście, bo oni są, nazywają się Mohamed. Yy, są ciemni. To faktycznie odgrywają ogromną rolę. mają małe szanse na, na dobrą pracę. Natomiast polska migracja była dobrze przyjęta i właściwie większość świetnie się urządziła na powiedzieć, że ta adaptacja, ta emigracja świetnie się adaptowała do... zintegrowała się z społeczeństwem szwedzkim. A wśród pana znajomych, yy, współemigrantów, czy zna pan jakieś historie takich, którzy się doskonale yy, adaptowali i takich, którzy mieli poważne trudności? Te trudności może polegać na czymś innym. Ja myślę, że od, y, procent ludzi, którzy zapali na jakieś problemy psychiczne wśród emigracji był większy niż normalnie byłby, gdyby ci ludzie pozostali w Polsce. Także tak, że to była jakaś, y, czasami myślę, dla niektórych ludzi pójście w chorobę było rodzajem ucieczki od niewątpliwie trudnej sytuacji, jak jest emigracja. Emigracja jest pewnym wyzwaniem i trudną sytuacją, sobie której ludzie zanim wyjadą nie zdają do końca sprawy. Choćby właśnie na problem języka, który jest ogromnie istotny. Imigranckie frustracje. To jeden z rozdziałów książki Jak żyć szczęśliwie w innym kraju. Jakie były pana frustracje? Hmm. Hmm. Trudne pytanie. Właściwie jakoś tak. Te frustracje, pamięć zatarła także. zapomnienie zatarło tak, że ja myślę, że jednak to poczucie obcowania było zasadniczą sprawą. Czy też było tak, że myśmy jak, jak powiedziałem, to byli studenci. Myśmy mieszkali w akademiku z moją wczesną żoną, w którym mieszkało 20 osób też z tej samej migracji, Myśmy się obracali w naszym włoskim kręgu głównie, bo to było atrakcyjniejsze niż wychodzenie w towarzystwo szwedzkie. I to powodowało, żeśmy mieli to z początku obserwani. Dopiero później, kiedy, no kiedy właśnie, ten ten do pracy, kiedy to, to był ten moment, kiedy rzeczywiście ta integracja zaczęła się jakoś nabierać od spędu. I co wtedy? No i wtedy, no, wtedy rzeczywiście, no wtedy ja próbowałem wjechać do Hiszpanii. No, Czyli ta była próba jakoś znaczy znalezienia miejsca, które jednak by mi bardziej odpowiadała. A Szwecja nie spodobała się panu? Podobała mi się, ale marzyłem o czymś, właściwie o czymś innym, takim bardziej otwartym, może bardziej. Ale otwartym w jakim sensie? Było... W otwartym w sensie, panie panie takiej serdeczności, takiej łatwości kontaktu z miejscowymi. E... To się nie udało z różnych powodów, ale yy, i właśnie dopiero potem, kiedy wróciliśmy do Szwecji, to po jakich, po paru latach zacząłem dostrzegać, że błąd może tkwił we mnie, że yy, ja nie niewłaściwie odczytywałem te otoczenie szwedzkie i też zaczęłem, jakby polubiłem i doceniłem kulturę szwedzką i yy, szwedzki sposób bycia. A dlaczego próbował Pan wracać do Szwecji, a nie poszukiwać na przykład szczęścia w innych krajach Europy? Lub... Yy, no to nie było takie łatwe. Może z względu po prostu czysto praktycznych że Ale... ta Szwecja nie była tak okropna, to nie jest tak, że ja uciekłem z okropnej Szwecji, tylko po prostu ta Hiszpania wydała mi się atrakcyjniejsza. Poznaliśmy paru Hiszpanów gdzieś tam na jakichś wakacjach i wydaje bym ogromnie sympatycznie, byliśmy w Barcelonie uczyć się języka i Barcelona nam się strasznie spodobała. No i stąd ten pomysł, żeby właśnie szukać szczęścia w innym miejscu. A zastanawiał się pan nad takim wymarzonym krajem dla siebie, że gdybym mógł, to osiedliłbym się... Chyba Hiszpania. Hiszpania. I dlaczego chyba Hiszpania? chyba właśnie Barcelona. Dlaczego? Ach, to piękne, tętniące życie miasta. Katalończycy są też, myślę, mentalnością bardzo bliscy Polakom. Bo Katalonia to coś innego niż Hiszpania. Czyli Hiszpania-Barcelona. Hiszpania-Barcelona, tak. Yy, a co się pan nie podobało w Szwecji? Yy, no, klimat. Zimno. No ale przy... Przywykłem. W, w, w gorący szwedzki dzień, kiedy jest plus 7 stopni, można nawet w koszulce no, dać. Da, da się żyć, oczywiście, ale no, wolałem, jak jednak, pragnąłem słoneczniejszego, czuplejszego kraju. A grzyby, a ryby grzyby w Szwecji oczywiście, to... Nikt ich nie zbiera, Szwecja, tylko Szwecja to istotnie dobry kraj na zbieranie grzybów, to prawda. Tylko Polacy zbierają. No, no, no może no, nie wyłączyć, zbierają też, tylko zbierają kurki, kurki. Tak. kantarelle. Tak, dokładnie. Widzę, że pan wie, o co chodzi. Tak. A ryby? No jakoś tak się złożyło, że nie, nie, nie, nie, nie łowiłem nigdy i nie miałem w tym podobania, także tego nie zaposmakowałem. Ale też podobno ci, którzy łowią ryby, to uważałem, że Szwecja to, to prawdziwy raj. Czyli był pan w prawdziwym raju i postanowił pan jednak wrócić do kraju raju, czyli do Polski. No tak można powiedzieć. I e, jak tutaj przebiegała reemigracja? Ja i przyjeżdżałem do Polski często, przez ostatnie właściwie od y, końca 70. lat, także nie było tak, że byłem zupełnie obcy, ale początek rzeczywiście nie był taki ład. Jednak y, takie realia tego braku porządku, też takiego no się poprawiło bardzo od tych lat, ale w ciągu ostatnich lat, ale takiego tak no mniejszej kultury życia codziennego w porównaniu ze Szwecją. Też no oczywiście sprawy polityczne i też obrzydzenie do części polityków i polityki. To zostało panu? To zostało, tak zostało. Też oczywiście, no, powiedzmy, wpływ Kościoła na przykład w Polsce tak ogromny, co w, w, w zestawieniu ze Szwecją jest w ogóle, y, no, czymś zupełnie niesłychanym. Ale, nie wiem, kie... czy ostatnio ale okaz... chyba wszyscy Szwedzi mieli przypisane wyznanie z urzędu. To prawda, no, ale to wyłącznie z urzędu, ma formalność, ale nie wiem, czy czytał pan ostatnio w gazecie wyborczej w dużym formacie był wywiad z biskupem Sztokholmu która była zaprezentowana została jako lesbijka to może było mało istotne w kontekście to była dziennikarka głównie o tym właśnie mówiła ale teraz mamy niesłuchajnie ciekawa, ona właśnie fokusowała taką różnicę mentalności Polski i Szwedzkiej otwartość tej Pani Biskup i sposób myślenia był rzeczywiście no, myślę, że dla ludzi polskiej kościoła szokujący bardzo piękny wywiad, bardzo polecam a czego może się nauczyć Polek na emigracji? pokory, pokory że jest tak, że y, właśnie Polak, kiedy wyjeżdża za granicę, może nie, nie, nie jest przy takiej masowej emigracji, ale kiedyś tak, ja tego wyraźnie doświadczałem, y, czuję się teraz nie, nie panem Kowalskim, gdzieś tam w Szwecji na przykład, tylko reprezentantem narodu polskiego wobec obcych. I to jest bardzo zły bardzo punkt wyjścia do kontaktu z miejscowymi. Pokory? Myślę, że tak. Czego jeszcze? Hmm. No, ze Szwecji w każdym razie takiej kultury życia codziennego, to na pewno. Ona jest inna na pewno? Jest inna. Przyznaję, poprawiła się Polska ogromnie, ale wciąż jeszcze jednak, poradnie ze Szwecją, to jeszcze je, no, daleko nam doszedł, do tak to powiedział. Czyli może kluczem do podniesienia pewnego poziomu byłoby wysyłanie niemalże przymusowe na jakiś taki roczny lub dwuletni pobyt młodzieży? Ja myślę, że nie byłoby to, słuchaj, gdyby to było realne. No w ogóle wyjazdy nawet na parę miesięcy młodzieży uważam, że są ogromnie, no, ogromnie rzeczywiście edukacyjne i świetnie, dużo dużo dają społeczeństwu. Już młodzi Szwedzi dużo wyjeżdżają i to na pewno też jest ważne dla Szwedów. Poza tym mówimy świetnie po angielsku, więc trzeba sobie dać radę. Właśnie, to nawiązuje do tego, co na początku powiedziałem, że bliskość fonetyki, ducha języka jest bardzo istotna do, dla migracji. Zapraszam na króciutką muzyczną interludę, po której wrócimy do naszej rozmowy. Także połączymy się z autorem książki Jak żyć szczęśliwie w innym kraju, czyli Niezbędnik Emigranta. Książka wydana przez wydawnictwo Czarna Owca. Studio Paweł Książkiewicz, szef wydawnictwa Czarna Owca. Wieczór, Radia Kultura na tydzień w Radiu Tok FM Kultura na tydzień w Radiu Tok FM Cezary Łasiczka, studio Pan Paweł Książkiewicz, wydawnictwa Czarna który przez wiele lat mieszkał w Szwecji ale także w Hiszpanii a ostatnio nową emigrację rozpoczął w Polsce Ludowej, znaczy nie, już, nie ludowej. już nie ludowej Telefonicznie pan Andrzej Olkiewicz, autor książki Jak żyć szczęśliwie w innym kraju, niezbędnik emigranta Witam serdecznie Dobry wieczór Dobry wieczór Dzień dobry Andrzej Ta książka ukazała się najpierw w języku szwedzkim Tak, tak, jak najbardziej, napisałem ją po szwedzku A dl dlaczego? Chciał pan pokazać Szwedom jak się zadomowić u nich w kraju? Nie, po prostu mieszkam w Szwecji i szwedzkie problemy znam i orientuję się dokładnie w szwedzkiej, powiedzmy, sytuacji polska sytuacja jest całkiem inna i mógłbym napisać tą książkę po polsku, ale szwedzki rynek znam po prostu i wiem, jak ktoś czuje się jak ryba w wodzie i wiem dokładnie, jak wejść w ten rynek i spotkać ludzi, których to ten przedmiot interesuje. A pan jest szczęśliwy w innym kraju? Ja jestem szczęśliwy w innym kraju. Szczęście jest rzeczą względną, ale chodzi ogólnie pojęcie zadowolony, tak. Zadowolony. A spotkał pan wiele osób, które są niezadowolone, którym nie udało się wtopić jak gdyby w tę emigracyjną rzeczywistość? Niestety niestety, jest spora ilość ludzi, którzy się nigdy nie zadomtują w obcej kulturze, w obcym kraju. E ciągle walczą z wiatrakami, które oczywiście nie są potrzebne. Są jak ta mucha, która widzi ten biały, ten jasny kwadrat okna i ciągle się rozbija o to. I to jest całkiem niepotrzebne. I to właśnie chciałam w książce pokazać, że można żyć bez konfliktów z jedną, ze swoją własną kulturą, ze swoją przeszłością i z tą nową rzeczywistością. A jakie były Pana frustracje, Pana problemy w adaptowaniu się? Wszystkie, wszystkie, jakie tylko mogą być. Ja przeszedłem przez wszystko od absolutnej frustracji, agresji, niezadowolenia, marzenia o powrocie. Wszystko to przeszedłem i mi się zdaje, że dlatego właśnie mogłem napisać tą książkę. A miewał pan tak zwane sny emigracyjne? E, sny emigracyjne? Co, co ma pan na myśli? To, są, to jest taki sen, kiedy człowiek mieszka w innym kraju i śni, że wraca do Polski i nie może z Polski wyjechać z jakiegoś powodu. Że został zatrzymany albo nie ma samolotów. Nie ma... O, jak najbardziej. W pierwszych... Ja uciekłem z Polski. To były jeszcze komunistyczne czasy. I te sny miałem. I to chyba każdy uciekinier... Możliwie, ja nie wiem, jak ludzie, którzy dobrowolnie wyjeżdżają z demokratycznego kraju do innego demokratycznego kraju, na pewno też mają tego rodzaju jakieś sny może, ale wszystkich ludzi politycznych, czy jakichś, którzy z jakichś katastrof uciekają to prawie każdy ma takie sny, ja miałem takie sny A jak długo spędził Pan w Szwecji zanim zaczęło się układać, że tak się wyrażę? ja bym nie mógł wymienić takiej daty, mógłbym raczej powiedział, powiedzieć to, że ten proces taki, taki namacalny trochę, mam wrażenie, że to było wtedy, jak moje, moje pierwsze dziecko się urodziło w Szwecji. Dziecko zmienia? Tak, nagle stwierdziłem, i to jest właśnie, jakby to powiedzieć, że to może brzmi drastycznie że tu zostanę pogrzebany, przedtem miałem mogłem mieć jakieś takie nadzieje, że tam w Orłowie przy tym małym kościółku yy, tam mnie pogrzebią a później stwierdziłem nie, tutaj będę leżał, tutaj jest mój, mój grób i wtedy nagle zacząłem żyć rzeczywistością, znaczy to nie nagle to nie było, to był długi proces który strasznie długo trwa i stwierdzenie, że tu jest mój moje miejsce i to już jest Pana miejsce nieodwolnie? Tak, jak najbardziej. To jest mój dom. Bardzo tak. tak. Ale jest Pan przygotowany na to, że być może w którymś momencie pojawi się jakaś inna opcja, która pchnie Pana gdzieś daleko na, nie wiem, inny kontynent? może jakaś przygoda czy coś, ja nie, nie odmawiam chęci podróży i przeżywania różnych rzeczy ale już mój dom jest tutaj Ty mam żonę, mam dzieci mam całą przeszłość mam tak olbrzymią ilość przyjaciół, których ja nigdy w Polsce w tej chwili gdybym wrócił, bym nigdy nie miał a w innym miejscu to też, to trwa jednak dużo lat mieć przyjaciół 30-50 lat to już drugi raz powtórzyć nie można a testował pan y, tę książkę, jak żyć szczęśliwie w innym kraju na znajomych, mówiąc, proszę bardzo, tu jest poradnik, przeczytaj, wprowadź w życie i będziesz szczęśliwy. E, oczywiście to w ten sposób nie działa. To jest mniej więcej tak, jak pan przeczyta książkę, jak stać się bogatym, jak żyć szczęśliwie w małżeństwie. To jest to samo, ale jak się przeczyta zawsze kilka złotych Ziarenek, e, gdzieś w mózgu zostaną. Przede wszystkim, co ja zauważyłem, reakcja na moją książkę to jest tak, że ludzie poznają siebie samych i stwierdzają, że nie są sami w swoich przeżyciach i że książka daje im nadzieję, że można żyć właśnie szczęśliwie. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Olkiewicz, autor książki Jak żyć szczęśliwie w innym kraju, niezbędnik emigranta w studio. Wciąż pan Paweł Książkiewicz, szef wydawnictwa Czarna Owca. Nakładem tego wydawnictwa ukazała się książka Andrzeja Olkiewicza. Zgadza się pan? Z... Zgadzam się, bo to ważna tutaj myśl padła, że dziecko bardzo rzeczywiście sprzyja zintegrowaniu się z otoczeniem. I tak chyba było też w moim wypadku, kiedy urodziła się moja pierwsza córka w Szwecji. To rzeczywiście był to pewien moment przełomowy tym kontakty na przykład z innymi rodzicami przedszkolu. To jest rzeczywiście takie naturalne pole do integracji, do poznawania y, miejscowych, do jakichś bliższych kontaktów. Z jednej, z jednej strony chyba to w, w, pomaga integracji, ale, ale też y, może mieć y, przeciwny y, y, efekt, szczególnie później w życiu. Pamiętam Kiedyś w Kanadzie udało mi się poznać taką rodzinę y, ukraińską, hmm. która miała syna dwudziestu-kilkoletniego, który ukraiński no, właściwie znał ze słyszenia, odpowiadał tym hmm. rodzicom z bardzo silnym y, angielskim akcentem, ale zauważyłem, że, że w ich domu były jak gdyby takie dwa światy: jeden świat, właśnie tradycji ukraińskiej, y, y, starsze dzieci które też już mieszkały w Kanadzie, przyjeżdżały i odbywały się jakieś tradycyjne święta z tradycyjnymi potrawami, rozmowa po ukraińsku i to, i ten, to najmłodsze pokolenie, to znaczy ten dwudziestokilkuletni syn, który właściwie już był Kanadyjczykiem, on tylko Ukrainę miał niejako w dokumentach mm -hmm. i który chyba nie bardzo chciał mieć wiele wspólnego z tą tradycją i kulturą, a nawet z, z rodzicami, którzy Chyba w jego opinii byli trochę staromodni, hmm. trochę nie stąd, trochę nieprzynależeni, trochę zupełnie jak gdyby. No taki wstyd za rodziców trochę... trochę... tak, migrantów tak, jest tak, zawsze tak. czymś naturalnym oczywiście. Ale to chyba nie mimo wszystko. Jednak myślę, że dla rodziców to jest jednak pewien krok do integracji. Y moja córka starsza, która mieszka w Szwecji, urodziła w Szwecji, mieszka w, ciąż w Szwecji, gdyby zapytać ją, jakie są i właściwie kim ona jest, to ona na pierwszym miejscu powiedziałaby, że jest Szwedką, a potem powiedziała, że ma jeszcze, że ma silne żydowskie, polskie korzenie. I właściwie ona się czuje Europejką. To jest bardzo istotne, to dla mnie jest czymś... To jest, to jest ciekawe, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie jest tak, że jeżeli kogoś zapytać, skąd jest, czy kim się czuje, to bez względu na liczbę pokoleń, zwykle wymienia się właśnie te jak gdyby narodowość rodziców czy dziadków, czyli na przykład zapytać kanadyjczyka, którego mm -hmm. dziadkowie przyjechali z Polski, bo powie, że jest Polakiem, tak? Albo, że jest, nie wiem, Irle, Ir, pół Irlandczykiem, pół Włochem. No to chyba w krajach, w których wszyscy właściwie w jakimś tam tak, pokoleniu, tak, tak, są, tak, tak. W pokoleniu są emigrantami, prawda? Szwek, no właśnie, to, to, jest. to jest też ciekawe, o czym Dla, dla dzieci, dla, dla tego nowego pokolenia, które już tam się wychowało, jednak to poczucie, że oni już są tutejsi, jest bardzo istotne. No właśnie, to jest różnica między, do tego pytałem na początku, jak Szwedzi podchodzili do imigracji, dlatego, że mamy takie kraje, które są bardzo jednorodne i kiedy, w których bardzo łatwo rozpoznać migrantów, czy z, m, chociażby z powodu języka, czy akcentu, no. i kraje takie jak Stany Zjednoczone, czy Kanada, gdzie no, ten akcent słyszy się Jest, wszędzie tak i gdzie właśnie. wszyscy jak gdyby są na tym samym tak, poziomie. Tak. No da, w Szwecji jednak to... Znaczy, kiedy jeszcze przyjechałem do Szwecji, tych migrantów, było nie aż tak wielu. I to było bardzo istotne. Było łatwiej na pewno, bo potem, kiedy już zaczęły się kolejne, jakie duże migracje, no to i tych obcych było więcej, to zaczęło budzić pewne opory i też mm, wśród Szwedów myślę, że zaczęło być trudniej trochę. Ja jeszcze a... miałem ten przywilej właśnie najłatwiejszego łatwiejszego okresu. A były tarcia pomiędzy tak zwaną starą emigracją, a młodą, czy nową ech... emigracją? W no, razie mnie to w ogóle jakoś ominęło. Być może były. Myśmy się trzymali razem, ta emigracja w marcowa, także nie doświadczyłem tego. Ta starą emigracja w była bardzo nieliczna i yy, myślę, że ech chyba też stawiona do, do, do, do, do nas jako delegacji. A pozostał pan częścią tej starej migracji do yy, końca niejako, czy, czy wyrwał się pani jak gdyby zupełnie wyalienował z tego środowiska? Przez to naj... do Polski, tak? Nie, nie. nie. Czy, i, będąc w Szwecji, czy jest tak, że... Na... Bo... Zastanawiam się, czy są osoby, które pozostają w środowiskach emigranckich, często w Stanach Zjednoczonych hmm. na przykład nie mają potrzeby ani konieczności nauczenia się języka angielskiego, doskonale sobie dają radę z językiem polskim, bo są polskie biznesy, polskie sklepy, polska, polskie radio, polska telewizja, wszystko polski, polska dziennica i tak naprawdę człowiek czuje się jak w takiej małej Polsce oczywiście to jest duże uproszczenie, a są osoby, które zupełnie wyrywają się jak gdyby z tego polskiego środowiska, czy dzielnicy, czy getta, jak niektórzy by to nazwali i, i wtapiają się w swój nowy kraj. No, w Szwecji takie polskie getto w tym stopniu jest w ogóle niemożliwe. tam żadnych polskie są jakieś może niewielkie, gdzie tam sprzedaje się powiedzmy polski chleb, ale nie ma tego środowiska polskiego, jak powiedzmy w naturalny sposób w Anglii, czy w Chicago, czy w Nowym Jorku nawet. Prawda? Być może dla części emigracji kościół jest takim integrującym miejscem. Tego nie wiem, bo nigdy nie przyznam, nie chodziłem do kościoła, ale y, tak słyszałem, że to rzeczywiście te polskie msze mogą być tak właśnie taką, takim trochę polskim getto. Polskie msze, tak, ale też i wymiana y, przed i po, po mszy, tak? czyli informacje o pracy, o tym, co przyjechał. Prawdopodobnie, w tej to... chwili, kiedy jest dużo emigracji, tak, i rzeczywiście migracji zarobkowej czysto do Szwecji, to prawdopodobnie zaczęło to na inaczej. Ja mówię o doświadczeniach jeszcze sprzed, sprzed lat. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki Andrzeja Olkiewicza Jak żyć szczęśliwie w innym kraju, czyli niezbędnik emigranta. Książka wydana przez wydawnictwo Czarna Owca. Eee, proszę przesłać do nas no właśnie może jakąś ciekawą emigracyjną historię na adres konkursmałpatok.fm no, To dobry pomysł. Tak, najciekawsze, najciekawsze emigracyjne historie nagrodzimy egzemplarzem książki Andrzeja Olkiewicza Jak żyć szczęśliwie w innym kraju żyli e, emigracyjne oceni te historie e, konkursmałpatok.fm to jest adres mailowy bardzo proszę przesyłać do nas ciekawą emigracyjną historię swoją albo podsłuchaną, zasłyszaną, może z jakiejś, nie wiem, przeczytaną w teczce w UB lub SB? Nie wiem, czy są ciekawe historie emigracji. To może historia emigracji to brzmi tak poważnie, że to wymaga jakiegoś długiego tekstu, a to może historyjka? Historyjka. Do 160 znaków. Właściwie SMS. Nie żartuję tutaj oczywiście, trochę więcej znaków. A miał pan jakiś... Bardzo zabawne y, perypetie związane właśnie z nieznajomością języka, albo słabą znajomością języka, albo niezrozumieniem języka? Nie, chyba sobie. Nie. Lub nie jest do do głowy. Nie, nie, nie. Jak się przychodzę do głowy, no inne jakieś zabawnych historie, na przykład takie sytuacje może na, na właśnie na obczyźnie, że tak się staram, bo A co to była sytuacja? Na przykład kiedyś szedłem, sobie, w, kiedy mieszkałem z Hiszpanii, szedłem głównym deptakiem na samy na w no i patrzę, to jakieś dwie, to Polaków prawie nigdy nie spotykałem. Idą jakieś dwie starsze panie i, no, i mówią po polsku. Tak, poszedłem kawałek za nimi i tak nasłuchuję z ciekawości, skąd tu raptem ten Polak, tak rzadka w tych latach sprawa jeszcze w Hiszpanii. Ale słyszę, one mówią do siebie, słuchaj, słuchaj, to się nas patrzy, chyba nam chce wyrywać w torebkę i tak zaczynają trepki przysyć. Tak. No więc ja poszedłem i mówię, mówię, mówię no, niech, czy tak wygląda, jak chciał trebki wyrywać. I na ta reakcją był, o, Polak, Polak. I to po chwili byłem otoczony całą grupką Polaków, pokazało tam ich było więcej, bo to była bycieczka robisowska z Polski. No i zaczęło się. A gdzie sprzedać Poletkę. magnetofonik polski, ale na licencji Grundiga? A gdzie kupić tanio złoto? I tak dalej, tego typu rozmówki. Znaczy Niech brzmi to może tak niesympatycznie, że jakoś tak oceniam, ale no, wtedy odbierałem jako coś niesłychania zabawnego. No ale są tacy, którzy na e, takich pytaniach e, zrobili fortunę. Ja poznałem kiedyś e, takiego ojca z synem w Rzymie, którzy e, mieszkali tam w latach, kiedy e, dużo emigrantów wyjeżdżało ze Związku Radzieckiego, też na podobnych zasadach jak Polski 68. E, I e, oni już czekali na dworcu, mówili możesz sobie to sprzedawać, te wszystkie swoje towary na różnych jarmarkach i targach w Rzymie, albo my weźmiemy od Ciebie hurtowo wszystko za oczywiście mniejszą cenę. No i tam kawior, głównie kawior, tak? Ale także inne rzeczy. Skupowali hurtowo niemal całe pociągi, później z dość sporym zyskiem odsprzedając Rzymianom i innym Włochom. No to było naturalne. Ja się też powiedziałem że nie wywyższam się, bo rozumiem sytuację. no Taka wtedy była Polska, prawda? Tak, tak się żyło i to było czymś naturalnym i właściwie no, no moralnie obojętnym. Nie oceniam tego bynajmniej. A gdyby pan miał odpowiedzieć na pytanie, jak żyć szczęśliwie w innym kraju? Gdyby ktoś do pana przyszedł i powiedział planuję wyjazd do nie wiem, do Chin. Jak żyć szczęśliwie w innym kraju? Jak żyć szczęśliwie w Chinach? Hmm, to trudne pytanie. Na początku wspomniałem, że język istotny, a chiński chyba to nie jest najlepszym językiem dla Polaka, także z tego od razu, bo to chyba jednak dosyć trudna i taka ma, no mało, mało przyjazna emigracja. Także chyba takiemu emigrantowi do Chin doradzałbym dbanie o harmonię wewnętrzną, niezależnie od tego, gdzie jest. W zen, tak? czy w Polsce, czy w kraju może tak. Czy takie ZEN. <głos> no coś <głos> takiego pewno. Taki mały zen, tak. Mały zen. Bardzo dziękuję pan Paweł Książkiewicz, z wydawnictwa Czarna Owca.